Rozdział trzeci. Listy od nikogo. Za ucieczkę brazylijskiego boadusiciela Harry zarobił najdłuższą jak dotąd karę. Kiedy pozwolono mu wreszcie wyjść z komórki, zaczęły się już letnie wakacje, a Dudley zdążył zepsuć swoją nową kamerę wideo, rozbić swój zdalnie sterowany samolot i podczas swojej pierwszej przejażdżki rowerem wyścigowym wpaść na starą panią Fig, która o kulach przechodziła właśnie przez Privet Drive. Harry cieszył się, że nie musi już chodzić do szkoły, ale nie uchroniło go to od napaści bandy Dadleja, która codziennie odwiedzała jego dom. Pierce, Dennis, Malcolm i Gordon byli wielcy i głupi, ale Dadley, największy i najgłupszy z nich, był ich przywódcą. Pozostali członkowie bandy z rozkoszą przyłączali się do ulubionej dyscypliny sportowej Dadleja – polowania na harego. Harry starał się więc spędzać jak najwięcej czasu poza domem, wałęsając się po okolicy i czekając na koniec wakacji, w czym dostrzegał promyk nadziei. We wrześniu miał pójść do gimnazjum i po raz pierwszy w życiu pozbyć się towarzystwa Dadleja, bo ten został przyjęty do prywatnej szkoły Smeltinga, tej samej, do której uczęszczał kiedyś wuj Wernon. Miał tam również chodzić Pierce Polkis, natomiast Harego zapisano do Stonewall miejscowego gimnazjum publicznego. Dadley uważał, że to bardzo zabawne. Stonewall pierwszego dnia wpychają ci głowę do muszli klozetowej, powiedział Haremu. Chcesz pójść ze mną na górę, żeby potrenować? Nie, dziękuję, odrzekł Hary. Biedna muszla jeszcze nigdy nie widziała czegoś tak okropnego jak twoja głowa, więc może ją zemdlić. I zwiał zanim nim sens tych słów, dotarł do Dadleja. Pewnego lipcowego dnia ciotka Petunia zabrała Dadleja do Londynu, żeby mu kupić szkolny mundurek, a Harry został oddany na przechowanie do pani Fig. Tym razem u pani Fig nie było tak nudno jak zwykle. Okazało się, że nogę złamała, potykając się o jednego ze swoich kotów i już nie wyrażała się o nich tak czule jak dawniej. Pozwoliła Haremu oglądać telewizję i dała mu kawałek czekoladowego tortu, który smakował, jakby leżał w kredensie od kilku lat. Tego wieczora Dudley paradował po salonie w swym nowym mundurku. Chłopcy ze smeltinga nosili kasztanowe surduty, pomarańczowe pumpy zapinane pod kolanami i płaskie słomkowe kapelusze zwane wioślarkami. Mieli też sękate kije zwane smeltingami, którymi okładali się nawzajem, kiedy żaden nauczyciel nie patrzył. Uznawano to za dobrą szkołę przygotowującą ich do dorosłego życia. Patrząc na Dadleja w jego nowym mundurku, wuj Wernon burknął, że to najwspanialsza chwila w jego życiu. Ciotka Petunia zalała się łzami i wyznała, iż nie może uwierzyć, że to jej maleńki Dadlejek. Tak już wyrósł i tak jest przystojny, naprawdę. Harry nie dowierzał sobie aż tak, żeby wyrazić swoją opinię. Trochę się bał, że kiedy starał się powstrzymać od śmiechu, pękły mu dwa Żebra. Kiedy następnego ranka Harry wszedł do kuchni, poczuł jakiś okropny zapach. Smród zdawał się buchać z wielkiego kotła stojącego w zlewie, więc podszedł do niego i zajrzał do środka. W kotle było pełno szarej wody, w której pływały jakieś brudne szmaty. — Co to jest? — zapytał ciotkę Petunię. Ściągnęła wargi, jak zawsze, kiedy ośmielił się o coś zapytać. — Twój nowy mundurek szkolny, odpowiedziała. Harry ponownie zajrzał do kotła. Och, nie wiedziałem, że ma być mokry. Nie bądź głupi, warknęła ciotka Petunia. Farbuję ci na szaro stare ubranie Dadleja. Jak skończę, będzie wyglądało jak normalny szkolny mundurek. Harry... Poważnie w to wątpił, ale uznał, że lepiej nie wyrażać swojego zdania. Usiadł przy stole i starał się nie myśleć o tym, co będzie, kiedy w czymś takim wkroczy po raz pierwszy do gimnazjum Stonewall, jakby miał na sobie płaty skóry słonia. Wszedł Dudley, a za nim wuj Vernon, obaj marszcząc nosy z powodu zapachu bijącego, z nowego mundurka Harego. Wuj Vernon jak zwykle otworzył gazetę, a Dudley zaczął bębnić po stole swoim kijem, z którym już się nie rozstawał. Usłyszeli szczęk klapy osłaniającej szczelinę w drzwiach i pacnięcia listów spadających na matę. — Przynieś pocztę, Dudley — powiedział wuj Vernon z gazety. Niech Harry przyniesie. — Przynieś pocztę, Harry. — Niech Dudley przyniesie. — Dudley, przyłóż mu smeltingiem. Harry umknął przed smeltingiem i poszedł do drzwi. Na macie leżały trzy przesyłki. Pocztówka od siostry wuja Vernona marcz, brązowa koperta wyglądająca na rachunek i list do Harego. Harry podniósł go, czując, że serce zadygotało mu jak gigantyczna gumowa taśma. Jeszcze nigdy nie otrzymał listu, bo i od kogo? Nie miał przyjaciół, nie miał innych krewnych, nie był zapisany do żadnej biblioteki, więc nigdy nie otrzymywał nawet zwykłych ponagleń, by oddać książki. A jednak ta koperta była zaadresowana tak wyraźnie, że nie było mowy o pomyłce. Pan H. Potter? Komórka pod schodami? Privet Drive 4. Koperta była gruba i ciężka, z żółtawego pergaminu, a adres wypisano szmaragdowo-zielonym atramentem. Nie było żadnego znaczka. Odwróciwszy kopertę drżącą ręką, Harry dostrzegł woskową pieczęć z herbem lew, łabędź, borsuk i wąż wokół dużej litery H. — Pośpiesz się, chłopcze! — krzyknął z kuchni wuj Wernon. — Co ty tam robisz? Sprawdzasz, czy w listach nie ma bomby? — zachichotał z własnego dowcipu. Harry wrócił do kuchni, wciąż wpatrując się w swój list. Wręczył wujowi Wernonowi rachunek i pocztówkę, usiadł i zaczął powoli otwierać żółtą kopertę. Wuj Wernon rozerwał rachunek, chrząknął z niesmakiem i rzucił okiem na pocztówkę. Marcz jest chora, poinformował ciotkę Petunię. Jadła jakieś trąbiki. Tato, zawołał Dudley. Tato, Harry coś dostał. Harry rozkładał już list napisany na takim samym grubym pergaminie, kiedy mu go wyrwała ręka wuja Vernona. — To do mnie — powiedział Harry, próbując odzyskać list. — Tak, a niby kto miałby do ciebie napisać? — zarechotał wuj Vernon, otwierając list jednym ruchem. Jego twarz zmieniła się z czerwonej na zieloną szybciej niż światła na rogu ulicy, a na tym się nie skończyło. Po kilku sekundach poszarzała już jak stara owsianka. P. -p Petunio wyrzucił z siebie wraz z oddechem. Dadley próbował złapać list, żeby go przeczytać, ale wuj Vernon trzymał kartkę z dala od niego. Ciotka Petunia łapczywie chwyciła list i przeczytała pierwszą linijkę. Przez chwilę wyglądała tak, jakby miała zemdleć, złapała się za szyję i wydała kilka dźwięków charakterystycznych dla osób, które się krztuszą. Vernon! O, Boże! — Vernon! Wpatrywali się w siebie, jakby zapomnieli, że Harry i Dudley są nadal w kuchni Dudley nie był do tego przyzwyczajony Pacnął ojca smelkingiem w głowę Chcę to przeczytać, oznajmił głośno Nie, ja chcę to przeczytać, krzyknął Harry, bo to list do mnie Wynoście się obaj! Harry nie drgnął Chcę mój list, krzyknął Muszę go zobaczyć, wrzasnął Dadley. Wynocha! ryknął wuj Vernon, po czym chwycił Harego i Dadleya za karki i wyrzucił ich do przedpokoju, zatrzaskując za nimi drzwi do kuchni. Harry i Dudley rzucili się na siebie w milczeniu, walcząc o to, kto przyłoży ucho do dziurki od klucza. Zwyciężył Dudley, więc Harry z okularami wiszącymi mu na jednym uchu położył się płasko na brzuchu, drugim uchem przywierając do szczeliny między drzwiami a podłogą. Wernonie, mówiła ciotka Petunia rozdygotanym głosem, spójrz na ten adres. Skąd to oni mogą wiedzieć, gdzie on sypia? Myślisz, że obserwują nas? Dom? Obserwują? Szpiegują? Może za nami łażą? — mruknął wuj Vernon. — Więc co powinniśmy zrobić Vernonie? Odpisać? Powiedzieć im, że nie chcemy? Harry widział czarne, błyszczące półbuty wuja Vernona, maszerujące tam i z powrotem po kuchni. — Nie! — Oznajmił w końcu. Nie, po prostu to zignorujemy. Jeżeli nie otrzymają odpowiedzi, yy, tak, to najlepsze wyjście po prostu nic nie zrobimy, ale Petunio nikogo takiego nie ma w naszym domu. Czy kiedy go przygarnęliśmy, nie przysięgliśmy sobie, że wyplenimy z niego te niebezpieczne bzdury?